Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie. O życiu przy Chrystusie na 100%. Bardzo serdecznie w kolejnym, piątym odcinku podcastu pod tytułem Na 100%. Dzisiaj chciałbym się zająć jednym z tematów, który będzie wprowadzeniem do tego, co lubię najbardziej, czyli do rozmów o małżeństwie. Mam nadzieję, że słuchają mnie małżeństwa lub przynajmniej ludzie, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w przyszłości, ale też tacy, którzy tego nie zamierzają zrobić być może Moje spojrzenie na małżeństwo troszkę odmieni ich myślenie. Tutaj pozdrawiam oczywiście mnm -sy, bo to jest małżeństwo, które w świecie podcastowym jest już troszkę znane, więc dla Was szczególne pozdrowienia. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o konfliktach i kryzysach w małżeństwie, ale też no, nie naciskam tutaj na małżeństwo. Chodzi tutaj też o życie partnerskie, aczkolwiek ja preferuję... Akurat życie małżeńskie. Może, żeby dobrze wejść w temat i żeby to wszystko miało ręce i nogi, to zacznę od cytatu z Pisma Świętego. I teraz dla niechrześcijan to może być dziwne, ale dla mnie jest to cytat uniwersalny i mógłby nie być z Pisma Świętego, a doskonale trafia w to, jak w małżeństwie żyć należy. Są to słowa z listu do Efezjan. Rozdział czwarty, wers 26. W tysiąc latce napisano Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Zobaczcie, normalna sprawa, nawet Pismo Święte poucza nas, że gniewać się mamy. Może niedosłownie. nie chodzi o to, żebyśmy teraz cały dzień chodzili na siebie zagniewani. ważniejsze jest, ważniejsze jest drugi człon tego zdania, Mianowicie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że nieważne, jaki kryzys was spotka, nieważne, jaka kłótnia was spotka, jaki konflikt, on, żebyście mogli spokojnie funkcjonować, musi być zażegnany przed zachodem słońca. Znaczy, przed zachodem słońca. Konkretnie, w momencie, gdy kładziecie się do łóżka i za chwilę zaś zaśniecie, to jako małżonkowie lub jako partnerzy nie możecie zasnąć, będąc w konflikcie. Dlaczego? No powód jest bardzo prosty. Mianowicie, rano obudzicie się jako wrogowie. Nie jako przyjaciele, jako małżonkowie, tylko będziecie wrogami. To jest yy, jedna z najważniejszych spraw, żeby rano budzić się jako przyjaciele, jako małżonkowie. Dlatego jest to tak istotne. Nad gniewem waszym niech mi zachodzi słońce. I to jest zasada, którą mógłbym właściwie skończyć. Rzecz o konfliktach, bo jeżeli będziecie się trzymać tej zasady, to ja wam gwarantuję, że nie doczekacie się waszego rozwoju. Jeżeli codziennie wieczorem będziecie w stanie się pogodzić i zacząć nowy dzień jako małżeństwo, jako partnerzy, to nie grozi wam rozejście się. Żeby może wprowadzić jeszcze troszkę w ten temat, no ale też dobrze go zacząć, chciałbym zacząć może od definicji. Najpierw powiem o kryzysie. Definicja kryzysu no, bierze się z łacińskiego słowa kryzys lub nawet tak samo greckiego. I jest to moment rozstrzygający, punkt zwrotny okres przełomu typowy dla każdego małżeństwa. Pojawia się w momencie, w którym małżonkowie muszą stać, stawić czoła nowej sytuacji, znaleźć inne niż do tej pory rozwiązanie, nauczyć się zupełnie nowych zadań. I takich kryzysów w życiu małżeńskim na pewno będzie kilka, jeśli nie kilkadziesiąt, ale to nie jest nic strasznego. To jest normalne, że spotykają nas kryzysy. Trzeba tylko nauczyć się i chcieć obrócić kryzys na nasze dobro, tak żeby, żeby z niego wynikło tylko i wyłącznie dobro. Oczywiście, że zgrzyty muszą być, że będzie ciężko, nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale da się to zrobić. Takimi przykładami kryzysu, o, którym, o których mogę wam powiedzieć, to jest kryzys ślubu. Niektórzy mówią, że to trzeci rok małżeństwa, niektórzy, że siódmy tam różne daty są podawane ja akurat w to, że każdemu musi zdarzyć się to w tym samym czasie nie wierzę no bo jeżeli miało się to zdarzyć w trzecim roku, no to ja z moją żoną takiego kryzysu nie miałem nie wiem dlaczego, może jesteśmy coś dziwni kryzys ten polega na tym, że ciągle ze sobą przebywacie a to odsłania pewne niedoskonałości współmałżonków odkrywa się swoje przyzwyczajenia to wszystko zaczyna drażnić to, że facet cały czas zachowuje się tak samo, to, że kobieta cały czas beczy w takich, a nie innych sytuacjach, to po prostu gdzieś tam zaczyna być zbyt ciężkie do wytrzymania i wtedy mogą z tego powstać różne konflikty, różne drażliwe sytuacje i jeżeli się tego nie przeskoczy, jeżeli się nie będzie wiedziało, że jest to tylko punkt zwrotny, że można z tego wyciągnąć coś dobrego, to można bardzo łatwo w ten sposób zakończyć swoje małżeństwo. Następne kryzysy, które mogą was spotkać to na przykład kryzys po urodzeniu pierwszego dziecka. Wtedy dochodzą nowe obowiązki, przemęczenie. To dziecko jest taką małą kotwiczką, bo już nigdzie nie można razem wyjść. Zwłaszcza na początku po urodzeniu dziecka dochodzi do tego znudzenie sobą i bardzo często też następuje taki mechanizm, który niestety jest bardzo często zabójcą małżeństwa. Mianowicie, to niestety winne są bardziej kobiety w tym, w tym mechanizmie, no ale nie ma się temu co dziwić, bo, no bo to jest natura też. Yy, mianowicie kobiety swoją całą miłość, którą miały do męża, przelewają na dziecko i mąż idzie w odstawkę. po się w szafie. To nie dotyczy tylko pierwszego dziecka, ale wszystkich dzieci. No i później jest taka sytuacja, że właściwie ci ludzie, ten, ten, ten mężczyzna nie czuje już, że jest najważniejszy w tym związku, schodzi na drugi plan, kobieta nie widzi w tym problemu, no bo przecież mamy dzieci, no i mamy gotowy pozew rozwodowy. Z tego też kryzysu może powstać następny kryzys, tak zwany kryzys pustego gniazda, to jest kryzys polegający na tym, że jak nam dzieci wyjdą z domu, będą dorosłe, no to właściwie o czym my mamy rozmawiać? Przez ostatnie 20 lat, czy przed ostatnie 30 lat rozmawialiśmy tylko o dzieciach. Dzieci były podmiotem naszego małżeństwa. Ich szkoła, ich osiągnięcia, ich porażki, ich obozy, ich wakacje. A teraz tak naprawdę co nas łączy? O dzieciach już nie ma co gadać, bo ich nie ma, gdzieś tam sobie wyjechały, jedno jest w Irlandii, drugie w Anglii, trzecie na studiach, albo, albo gdzieś tam ze swoją żoną siedzi w swoim domku i odwiedza nas raz na miesiąc. Co wtedy? No wtedy właściwie można by było zakończyć małżeństwo. A nie, trzeba zauważyć, że jest to kryzys, trzeba odnaleźć ten punkt zwrotny i trzeba zacząć robić coś razem. No ale tak jak mówiłem, ten kryzys jest często efektem kryzysu tego dotyczącego urodzenia pierwszego czy kolejnego dziecka, czyli tak przejmujemy obowiązki, że zapominamy o sobie samych. No i znowu jest też ten kryzys starszych małżeństw dotyczący na przykład przejścia na emeryturę, gdzie znowu trzeba cały ten czas spędzać ze sobą, Właściwie do tej pory była praca, było wszystko i jakoś tam sobie radziliśmy, a teraz nie ma pracy, no i zaczyna być ciężko. Bo cały czas trzeba spędzać ze współmałżonkiem, z którym tak naprawdę być może nie ma się już zbyt dużo dogadania. Ten kryzys jest też chyba łatwiejszy w Polsce niż w krajach bardziej rozwiniętych, no bo jeżeli się nie ma kasy na to, żeby wyjeżdżać, żeby jakoś rozwijać swoje zainteresowania, to no to trzeba ten czas spędzać ze sobą pod, pod jednym dachem i patrzeć się w ściany na przykład no ale to są tylko pewne przykłady na to, że różne sytuacje życiowe wymuszają na nas zmiany przyzwyczajeń i wymuszają na nas zmiany sytuacji, które do tej pory były dla nas normalne kryzys jednak może powodować rozwój małżeństwa, jego ubogacenie lub też degradację wszystko należy od tego, jak do tego kryzysu podejdziemy i co z nim zrobimy. Nasze postawy, nasze chęci odnalezienia się w nowej rzeczywistości i nasza chęć do pozostania przy dobrej woli względem małżonka jest po prostu tutaj bardzo ważna i, i to ona decyduje, czy ten kryzys uda się przejść. Zazwyczaj małżonkowie są w stanie z poradzić sobie z kryzysem sami, no ale czasami jest tak, że to zajdzie za daleko i tutaj ja bym bardzo polecał, obojętnie czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, czy jesteś katolikiem, czy jesteś protestantem, czy jesteś jakimkolwiek innym tam chrześcijaninem, to polecam Ci, żebyś nie wstydził się ze swoją małżonką, czy tudzież partnerką odwiedzać poradnie małżeńskie, nie wiem, czy protestanci coś takiego mają, wiem, że katolicy na pewno ale są też poradnie świeckie. Gdy nie będziecie sobie radzić ze, ze, ze swoimi kryzysami, to polecam bardzo serdecznie, żeby, żeby odwiedzać poradnie małżeńskie, ponieważ takie rozmowy z psychologami małżeńskimi bardzo pomagają wrócić na, na właściwy tor. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę na to, że poradnie małżeńskie nie są dla tych, którzy już są na ścieżce rozwodowej. Jeżeli nie potraficie się długo z czymś dogadać, i zasypiacie z tymi, z tym gniewem, pozwalacie na to, żeby słońce nad nim zaszło, to nie widzę przeszkód, żeby się do takiej poradni zgłosić. Najczęściej takie rozmowy polegają na tym, że osoba, którą jest psycholog, zadaje wam pytania, które powinniście sobie zadać, a na które nie wpadacie. Po prostu nie tyle przymusza, co pozwala wam na szczerą rozmowę bez nerwów, no bo taka osoba jest troszkę mediatorem i ucisza wasze emocje, a pozwala na rozmowę dwóch rozumów między sobą z uwzględnieniem emocji. I to, to bardzo pomaga. No ale nie o tym. Teraz wam powiem takie zdanie, na którym chciałbym, żebyście się chwileczkę zastanowili. Oczywiście nie dam wam na to pół godziny. Tam może z minutkę, może nawet mniej. Ale chciałbym, żebyście odpowiedzieli sobie sami przed sobą. Jeżeli jesteście wspólnie, to możecie wspólnie. Może każdy w swojej głowie. Później możecie to uzgodnić. Czy to zdanie to prawda, czy fałsz? No to teraz to zdanie. Konflikt między ludźmi, szczególnie między małżonkami, jest czymś niewłaściwym i należy konfliktów unikać. Proszę zastanówcie się. Mam nadzieję, że macie już swoją odpowiedź i mam nadzieję też, że odpowiedzią jest fałsz, ponieważ to jest totalna bzdura, że konfliktów należy unikać i że jest konflikt niewłaściwością w życiu małżeńskim. Konflikt z samej definicji jest to zderzenie dwóch sprzecznych dążeń czy potrzeb, które wykluczają się nawzajem albo nie mogą być równocześnie zaspokojone. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z kobietą i mężczyzną, to już z samej natury i odrębności tych płci nie da się uniknąć konfliktów. Jest to zupełnie naturalna sprawa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę różnicę temperamentu, zupełnie będzie inaczej reagował sangwinik, który będzie energiczny niż spokojny i zrównoważony flegmatyk. Tak jak mówiłem, różnice płci tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, bo wiadomo, że każdy mężczyzna będzie reagował inaczej niż kobieta i każda kobieta inaczej niż mężczyzna. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy jak odmienne wychowanie. Przecież to raczej się nie zdarza, żeby małżonkowie byli wychowani w tym samym domu i otrzymali to samo wychowanie, dlatego na tym poziomie też będzie bardzo dużo rozbieżności, które będą powodować konflikty. Jest to zupełnie naturalne. Tak samo jak naturalne jest to, że mamy zupełnie odmienne doświadczenia życiowe i to powoduje, że inaczej patrzymy na świat, więc po prostu najnormalniej w świecie prawdziwe jest zdanie, że kobieta i mężczyzna się różnią. Tak więc biorąc to wszystko pod uwagę, powinniśmy nie bać się konfliktów i potraktować je jako część naszego życia. No i najzwyczajniej na świecie uczyć się je rozwiązywać. Właśnie o tym będę chciał teraz powiedzieć. Jak konflikty rozwiązywać? I zwrócę tutaj uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie brak konfliktów. Jeżeli jesteście takim małżeństwem, partnerstwem, yy, czy tam, nie wiem, konkubinatem, yy, który konfliktów nie ma, to być może też warto udać się do tej poradni małżeńskiej. Dlaczego? Dlatego, że przynajmniej ze statystyki wynika, że jeżeli małżeństwo nie ma konfliktów, to najczęściej nie dlatego, że jest takim super i świętym małżeństwem, ale dlatego, że jest dla siebie obojętne, że ze sobą nie dyskutuje, że nie robi zbyt dużo rzeczy razem. Mówię oczywiście o mężczyźnie i kobiecie w małżeństwie. Takie relacje chłodne, nie wiem, być może na początku jest fajnie, bo, bo się nie kłócimy, ale tak naprawdę po kilku latach to można się rozwieść nie z tego względu, że nie było kłótni, tylko z tego względu, że tak naprawdę nadal jest się dla siebie obcą osobą i niczego się nie dograło. I po kilku latach małżeństwa malutki konflikt może spowodować taką nawołnicę, jak, jak wielki kryzys w małżeństwie. A po co to komu? Lepiej przeciwdziałać niż później żałować. Kiedyś, gdy przygotowywaliśmy się z żoną do zawarcia związku małżeńskiego, do ślubu, pewne młode małżeństwo, zwłaszcza żona, powiedziała Powiedziało nam, że to nie konflikty dzielą ludzi, ale sposoby ich rozwiązywania. No i tutaj muszę się z tym, z tym zupełnie zgodzić. Jest to święta racja wręcz, ponieważ to nie sam konflikt jest zły. Tak samo jak przy, w przypadku chrześcijan mogę powiedzieć, że to nie, nie to, że grzeszysz, yy, cię upadła przed Chrystusem, ale to, że nie chcesz się podnieść. I tak samo jest z yy, konfliktami. To, że się kłócicie, że coś jest nie tak, zupełnie naturalna sprawa. To, że nie chcecie tego rozwiązać, to, że foczycie się na siebie przez tydzień czasu, to już jest patologia. Jeszcze raz wracam do listu do Efezjan. niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. To jest to, co pozwala wam przetrwać. Jeżeli już źle rozwiązujemy nasze konflikty, to ma to oczywiście skutki. Takimi skutkami jest naturalnie oddalenie się od siebie, Zamknięcie się w sobie, izolacja, rozpad związku, negatywne skutki dla dzieci, negatywne skutki dla otoczenia, no ale przede wszystkim bardzo negatywne skutki dla nas samych, jako małżonków i dla naszego małżeństwa. Najnormalniej na świecie może to spowodować jego zakończenie. Konflikty mają takie pozytywne też aspekty i myślę, że na nich trzeba się skupić, żeby zauważyć, że warto jest z konfliktami sobie radzić i uczyć się je rozwiązywać. Pozytywnymi stronami konfliktu jest na przykład to, że możemy poznać siebie nawzajem, ale też poznać siebie samego. Tutaj w aspekcie osobowości i sposobów reagowania i potrzeb konflikty także budują więź, ponieważ dzięki konfliktom, dzięki takim małym, jakąś nie, małym nieporozumieniom, ale także tym większym wzrasta, wzrasta poczucie jedności, komunii, komunii w tym sensie, że dokonujemy czegoś razem, czyli od słowa komunio, czyli wspólnota, przez dobrą komunikację po prostu łączymy się i razem, razem działamy, a jak razem działamy w pozytywnym sposób, to zawsze jest to łączące i budujące więź. Pozytywnym aspektem konfliktu jest też to, że małżeństwo uczy się, małżeństwo czy partnerstwo uczy się wprowadzać konkretne rozwiązania problemów swoich czyli uczymy się takich schematów działania troszkę, no schematy są jednak dość potrzebne jak się żyje ze sobą przez długi czas nie wprowadzają one tak jak wielu sądzi aż takiej nudy a po prostu uczą nas jak jak ze sobą współżyć w takim, w takim codziennym życiu. No i konflikty także są pożyteczne, dlatego, że osłabia, osłabiają napięcie emocjonalne między małżonkami, bo to najczęściej jest tak, że coś się musi pozbierać, pozbierać, tu jakieś nerwy, tam jakieś nerwy i to wszystko musi się rozładować. No i takim rozładowaniem najczęściej jest napięcie emocjonalne, więc czasami warto 10 minut na kłótnie poświęcić po to, żeby mieć później półtora tygodnia spokoju. Najczęściej tutaj do panów się zwrócę, że musimy na takie rzeczy pozwalać, zwłaszcza gdy kobieta jest w okresie, a, a jeszcze bardziej przed samym okresem, czyli ten nieszczęsny zespół napięcia przedmiesiączkowego. No to jest straszny okres dla mężczyzn, ale panowie, jak, jak sobie z tym poradzicie, to macie później około 20 dni spokoju i wszystko jest ładnie i pięknie y, będą konflikty, ale pewnie mniejsze. Warto jest z tym, z tym po prostu y, jakoś dawać sobie radę i uczyć się tego. Teraz chciałbym powiedzieć o najczęstszych przyczynach konfliktów. Mam tutaj na myśli te rzeczy, które najczęściej pchają nas y, do tego, że, że się ze sobą kłócimy, czy że nie potrafimy się zrozumieć, a w takich małżeństwach które, które nie potrafią sobie z konfliktami radzić, pachają takie rzeczy nawet do ciszy. No i takimi czynnikami, które powodują konflikty, najczęściej jest na pewno brak komunikacji, tudzież nieprawidłowa komunikacja. Komunikacja w małżeństwie ma bardzo określone reguły, o których powiem pewnie w którymś tam odcinku, być może jeszcze w tym, ale pewnie nie. Na pewno brak komunikacji, brak rozmowy, no powoduje, że z góry jesteśmy skazani na to, że, że nie będzie dobrze. Bo jeżeli ze sobą nie rozmawiamy, to zaczynają się wątpliwości, zaczynają się podejrzenia, a to musi prowadzić do konfliktu. Konflikt też będzie bardzo prawdopodobny, jeżeli będziemy siebie oceniać, jeżeli będziemy sobie udzielać rad, zaleceń i jeżeli będziemy się oskarżać. Oczywiście, że jako małżonkowie mamy prawo do tego, żeby się oceniać i żeby udzielać sobie rad, no ale niestety czasami, zwłaszcza w jakichś tam okresach bardziej nerwowych, może powodować to konflikt. Jeżeli to będzie zalecenie, czy oskarżenie, no to jesteśmy ludźmi i właściwie wtedy na 99% już zaczynamy konflikt. Kolejnym takim czynnikiem, często powodującym konflikty, jest niezaspokojenie potrzeb. Czyli jeżeli ja czegoś potrzebuję, a moja małżonka nie ma na to czasu i nie chce jej się mi pomóc, no to ja będę się czuł urażony i niespełniony i to może powodować konflikty. No i to jest od prostego, prostego braku piczywa rano na śniadanie, Jeżeli to jest zadanie męża na przykład, żeby to kupywać, a on zapomni, no to wiadomo, że żona idąc do pracy rano może się wkurzyć. No, aż po, aż po rzeczy tak istotne, jak współżycie seksualne. No, czasami tak bardzo mężczyźni chcieliby się kochać ze swoją żoną, a, a żonę może boleć na przykład głowa, lub może być to poważniejsza przyczyna, czy, czy okres, czy płodność, jeżeli nie chcecie mieć dzieci, czy jakiekolwiek inne tego typu rzeczy. No i kończy się tym, że mąż jest poddenerwowany, bo jak chce, to nie może i bla, bla, bla. I mamy kolejny, piękny, wielki konflikt. No, następnym, następnym czynnikiem budującym konflikty jest niewłaściwa postawa wobec współmałżonka. To są takie postawy, które są bardzo często zauważalne, gdzie na przykład jedna ze stron wymaga zbyt dużo, albo nadmiernie się troszczy, albo unika. Powstaje taki dystans uczuciowy, może być też y, taką, takim typem tej postawy, unikanie kontaktu i obojętność, y, taka, taka do współmałżonka. Te wszystkie postawy powodują, że nie czujemy się w komunii ze sobą, nie czujemy się w wspólnocie. A jak się od siebie oddalamy i nie możemy czuć wspólnoty, no to wiadomo, że gdzieś tam listy się posypią i, i może być z tego ogień. Następna taka sprawa to niedojrzała osobowość. I tutaj można wymienić egoistów, czy ludzi niezdolnych do miłości. Albo dzieje się to przez niedojrzałość, albo przez ranie z przeszłości. Jeżeli takie sprawy nie są wyjaśnione jeszcze przed zawarciem małżeństwa, to jest bardzo źle. Dlatego właśnie trzeba ze sobą rozmawiać, bo inaczej w samym już małżeństwie będzie to powodowało konflikt codziennie. I zmęczenie psychiczne może być tak duże, że... Nie zdziwiłbym się, że małżeństwo by tego nie wytrzymało. Różnice charakterów, różnice między płciami, czyli psychologiczne różnice między kobietami a mężczyznami. Też do konfliktów może prowadzić podział obowiązków w małżeństwie, więc naprawdę warto się do tego przyłożyć. Też konflikty może powodować sposób spędzania wolnego czasu i nasze oczekiwania co do tego. Oczywiście konflikty będą powodowane w małżeństwie każdym przez sprawy finansowe, zwłaszcza Teraz kiedy właściwie wszyscy jesteśmy trochę konsumentami, no to to jak podchodzimy do pieniędzy będzie, mogło powodować konflikty i to wcale nie małe. Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj w tych sprawach, które przyczyniają się do konfliktów, interwencja osób trzecich. Konflikty, moi drodzy, powinno się załatwiać między sobą, tam gdzie jest to możliwe, a tam gdzie nie jest to możliwe, kiedy jest naprawdę źle to warto jest się udać do specjalisty, tak jak mówiłem wcześniej o poradniach rodzinnych, poradniach małżeńskich, ale z konfliktami nie należy udawać się do osób innych niż specjaliści lub yy, współmałżonki. Jeżeli żona, mając problem z mężem, pójdzie do swojej mamy i jej się wyżali, albo mąż, mając problem z żoną, pójdzie do swojego ojca lub matki i się wyżali, albo pójdzie do przyjaciół i powie, co się dzieje, to moim zdaniem jest to już początek rozwodu, a nie początek załatwiania konfliktu. Rozwodu, który nastąpi może nie za rok, może za 10 lub 15, ale takie małżeństwo, jeżeli nie zmieni swoich postaw, skazuje się na niebycie razem. Wiem, to, co, że to, co teraz powiem, jest takie trochę kontrowersyjne, ale ja osobiście sądzę, zresztą nie tylko ja, moja małżonka wspólnie, że w małżeństwie nie ma miejsca na przyjaźnie poza małżeństwem. Istnieje oczywiście instytucja zwana przyjacielem rodziny, ale tak naprawdę nie jest to już przyjaciel, przyjaciel taki, jakiego można mieć przed zawarciem związku małżeńskiego. Dlaczego? Dlatego, że przyjaciel to jest taka osoba, do której zawsze możemy się zwrócić ze swoim problemem, o wszystkim im mu powiedzieć i itd., a dla małżonków taką osobą powinien być przede wszystkim współmałżonek. Nie ma takiej sprawy w małżeństwie, ani jednej sprawy w małżeństwie, którą można załatwić z kimś innym niż tylko z małżonkiem. Można po, po tym, jak razem porozmawiacie, pójść i powiedzieć komuś o tym razem, ale nie radzę, nawet bardzo silnie odradzam, żeby problemy waszego małżeństwa wychodziły poza małżeństwo przed tym, jak dowie się o tym drugi małżonek to w praktyce będzie skazywało na rozwód. oczywiście jak się tego, jak się jest na początku małżeństwa, to się tego może nie widzi tak do końca, no ale jak się zapyta kogoś, kto się rozwiódł, jak wyglądały tego typu relacje, przyjacielstwa z innymi ludźmi poza to statystycznie wyjdzie na to, że no raczej mam rację. Bo to tak naprawdę jest. Jeżeli z jakimkolwiek problemem idziemy do, idziemy do kogoś innego niż do swojej żony lub do swojego męża, to ta osoba druga w małżeństwie ma prawo poczuć się zdradzona. No bo to z nią powinno się to wszystko załatwiać. A później to, czy się takimi sprawami można dzielić z innymi osobami, to już jest sprawa dogadania się, ale na pewno nie powinno być tak, że że załatwiamy konflikt przed porozmawianiem z tą drugą osobą w małżeństwie. I oczywiście ostatnim takim czynnikiem, o którym mógłbym powiedzieć, to jest też wychowanie dzieci. To, jakby, to jaki mamy obraz z domu i to, jak, jakie książki przeczytaliśmy i tak dalej, będzie powodowało różnice, a różnice będą powodowały konflikty. Wrócę jeszcze do tych zagadnień, które tak mnie szczególnie może interesują, czyli ta interwencja osób trzecich, ale też przyjacielstwo, i komunikacja też w małżeństwie. Chciałbym wam powiedzieć taką historyjkę, która nie wiem, czy to Pulikowski, czy, czy ktokolwiek tam inny opowiadał, ale jest to bardzo e, taka historia, która bardzo dobrze obrazuje to, jak powinno, jak powinno być w małżeństwie. Mówiłem wam wcześniej o tym, że kryzysy w małżeństwie mogą się brać z tego, że rodzi się dziecko, potem... Nie mamy już wspólnych zainteresowań, idziemy razem na emeryturę i się nam nudzi, i nie mamy o czym gadać i nawet wtedy ludzie mogą się rozwieść, że nie są już za bardzo do siebie przyzwyczajeni. A ja znam taki przykład właśnie, gdzie młoda żona powiesiła niedługo po porodzie, powiesiła nad łóżkiem swojego męża, swojego dziecka karteczkę z napisem mąż jest dla mnie najważniejszy. No i tak, i teraz oczywiście już burza w głowie, że nieprawda, że dziecko, dziecko to jest ten cel i tak dalej, nieprawda. W małżeństwie jest tak, że celem dla nas jest bycie z małżonkiem i celem dla nas w małżeństwie jest małżeństwo, nie bycie rodzicami. Jest to bardzo ważne zadanie, zadanie niemal tak ważne jak bycie żoną czy mężem, ale potomstwo nie jest najważniejsze dla małżonka. Oczywiście, że trzeba o nie dbać, trzeba je wychować i trzeba to zrobić tak dobrze, jak tylko można, ale nie można pod potomstwo w małżeństwie podporządkować wszystko łącznie ze swoim współmałżonkiem, ponieważ taka sytuacja grozi rozwodem. No i oczywiście rozwód nie będzie szczęśliwy dla tego dziecka, więc choćby dlatego trzeba bardziej dbać o siebie niż o dziecko, Oczywiście nie mówię tutaj o, to, żeby, o tym, żeby zaniedbywać. Jeżeli ktoś mi takie tutaj będzie rzeczy podsywał, no to przepraszam, ale nie rozumiesz, co, o czym ja mówię zupełnie. Chodzi tylko o to, żeby w sytuacjach kryzysowych mieć dalej punkt odniesienia w mężu czy żonie, a nie zostawać samemu z dzieciakiem. Zresztą, gdyby tak było, że w małżeństwie najważniejsze jest dziecko, to to dziecko nigdy by nas nie opuszczało, a przecież... Wiadomo, że musimy opuścić swoją matkę i ojca i zacząć życie z drugą osobą i stać się z tą jednością. W związku z tym dzieci w małżeństwie dane są nam tylko na jakiś okres, a małżonek w małżeństwie dany, dany jest nam do końca życia, więc łatwo wyciągnąć wniosek, że to on jest najważniejszy. Teraz chciałbym powiedzieć, jak rozwiązywać konflikty. Jest to sprawa dosyć prosta. Choć pewnie wygląda dość, dość diabolicznie, to dosyć łatwo jest poradzić sobie z konfliktami w małżeństwie. Po pierwsze, konflikt należy sobie uświadomić i go przyjąć. Trzeba się zgodzić z tym, że rzeczywiście sytuacja, którą tutaj zastaliśmy między sobą, nie jest dobra i, nie, i jeżeli nie zaczniemy tego rozwiązywać, to do niczego dobrego prowadzić nie będzie. Trzeba sobie zadać pytanie, o co nam chodzi? Czy to rzeczywiście jest problem i czy ten problem sam z siebie jest rzeczywisty? czy po prostu najzwyczajniej na świecie mamy kiepski dzień i robimy z igły widły? Żeby rozwiązać konflikt musimy też mieć odpowiednie warunki zewnętrzne, odpowiedni czas, bez pośpiechu, powolutku, wszystko da się rozwiązać, tylko nie trzeba z tym, z tym startować od razu teraz. I do, konfliktu, do rozwiązania konfliktu bardzo potrzebna jest też odpowiednia postawa wewnętrzna. Trzeba mieć szacunek do samego siebie, ale też szacunek do tej drugiej osoby, z którą się kłócimy, czy z którą ten konflikt mamy. Musimy być nastawieni życzliwie. Taka postawa między małżonkami, którą mógłbym określić tutaj przy rozwiązywaniu konfliktów, jak ona może wyglądać, to powinna być to postawa którą można zatytułować, kocham cię i chcę jak najlepiej dla nas. Bardzo ważna jest tutaj empatia, czyli chęć zrozumienia drugiej osoby i współodczucia tego, co ona czuje w tym konflikcie. Chęć tego, żeby zrozumieć tą drugą osobę. Też jest ważne, żeby pokazać, że nam na, zależy nam na tej osobie, że nie, nie chcemy rozwiązać tego konfliktu tylko dla siebie, ale dla nas. I bardzo ważne jest też żeby pokazać, że w tym rozwiązywaniu konfliktów, że w naszym małżeństwie, w naszym partnerstwie jesteśmy równorzędnymi partnerami, że to nie jest tak, że jedno z nas rządzi, że jedno z nas ma więcej do powiedzenia. Jeżeli z takimi postawami podejdziemy do rozwiązywania konfliktów, to mam, mogę niemalże gwarantować, że że to rozwiązanie będzie o wiele łatwiejsze i, i że się uda po prostu. Spróbuję przejść z wami przez takie punkty, które w rozwiązywaniu konfliktów są bardzo waż ważne. Po pierwsze trzeba zaakceptować inność drugiej osoby. Jeżeli chcemy rozwiązać konflikt, to trzeba zaakceptować to, że ta osoba, z którą się kłócimy, czy z którą w konflikcie jesteśmy, w tym wypadku nasz współmałżonek, jest innym człowiekiem niż my sami. Nawet jeżeli jesteśmy jednością, to możemy myśleć inaczej. No i trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby dialog, który będziemy prowadzić, był dialogiem uczciwym. Technicznie jak to powinno wyglądać? Powinno to wyglądać tak, jak powinna wyglądać komunikacja, czyli to, co już mówiłem wcześniej, komunio, czyli wspólnota. To, że będziemy do siebie mówić, czyli wyrzucać z siebie słowa, to nie znaczy, że ze sobą się komunikujemy, że tworzymy ze sobą wspólnotę. Trzeba to robić w taki sposób, w taki sposób ze sobą rozmawiać, żeby to nas budowało i umacniało. W związku z tym nie należy rozwiązywać konfliktu w czasie jego trwania. Nie należy rozwiązywać konfliktu w czasie, kiedy nasze emocje się w nas gotują. Przykład. Kłócimy się coś jest bardzo nie tak, już nie możemy na siebie patrzeć, najchętniej zaczęliśmy, zaczęlibyśmy już tutaj grubymi i, i, i niewłaściwymi słowami na siebie rzucać, ale wpadamy na pomysł, że konflikt trzeba rozwiązać, więc przechodzimy od razu do linii dobrze, nie kłóćmy się, już porozmawiajmy i dobra, przestań krzyczeć, bo ja już chcę z tym rozmawiać i to buduje jeszcze większy konflikt i jest jeszcze gorzej. Ja niejednokrotnie ze swoim żoną yy, no... Działo się tak, że na przykład wychodziłem z domu. Jeżeli kłóciliśmy się w domu, to nakładałem budki, wychodziłem, wracałem po 10 minutach i rozmawialiśmy. Nie ma sensu rozwiązywać konfliktów, kiedy emocje są w zenicie. Naprawdę emocje nie są dobrym doradcą, są najgorszym możliwym doradcą i mogą wam tylko zaszkodzić. Spokojnie, jak wszystko opadnie, to wtedy jest czas na rozmowę, ale też trzeba uważać, żeby ta rozmowa nie była po pięciu dniach, czy nawet po dwóch godzinach. Rozmawiać na temat konfliktu trzeba szybko, ponieważ zaraz za emocjami, czy, czy raczej razem ze złymi emocjami, wypierane są też takie złe wspomnienia dotyczące tego konfliktu, więc jedna ze stron może najnormalniej na świecie zapomnieć o czym się kłóciliśmy lub może nie chcieć tego pamiętać, i wtedy próba rozwiązania konfliktu spowoduje powstanie następnego konfliktu. Nie oznacza to, że czasami warto nie rozmawiać i nie próbować rozwiązać konfliktu, bo być może on się sam zapomni. Oznacza to jedynie, że rozmawiać ze sobą na temat rozwiązania konfliktu trzeba w miarę szybko. Czyli tak jak mówię, dajmy sobie 10-15, może 30 minut na to, żeby atmosfera upadła, żeby się uspokoiła. Wtedy do siebie podejdźmy i rozmawiajmy. Jak rozmawiajmy? Trzeba zadbać o to, żeby przekaz był jasny, otwarty i szczery. Konkretnie trzeba mówić o tym, co nam, o co nam chodzi. Nie oczekiwać, że druga osoba się domyśli. To jest bardzo często błąd komunikacji między kobietą a mężczyzną. Mężczyzna najczęściej, jak coś tam powie w skrócie, to sądzi, że kobieta powinna wiedzieć, o czym on mówi. Nie, tak nie jest. Najnormalniej na świecie, jeżeli chcemy coś powiedzieć, to musimy to powiedzieć od A do Z i tylko w ten sposób y, może to trafić do tej drugiej osoby. Jasno, otwarcie i szczerze wyrażajmy swoje, swoje myśli. Bardzo ważne jest, żeby się słuchać nawzajem. I tutaj są takie rzeczy, które pomagają w słuchaniu. Pierwszą taką rzeczą jest kontakt wzrokowy. Czyli gdy ze sobą rozmawiamy i emocje już opadły, to siedząc w jednym pokoju nie, nie, niech nie będzie tak, że jedno z nas się patrzy w ściany, bo ma problem z powiedzeniem o co chodzi, tylko patrzmy się sobie w oczy. To naprawdę pomaga rozwiązywać konflikty. Być może po jakimś tam krótkim czasie tej rozmowy możemy się złapać za ręce, możemy się przytulić, to, to, to, to bardzo często tak wygląda ale ważne jest, żeby już od początku nie patrzeć po ścianach, po podłodze, tam jak szuram dziurę, próbuję wyskrować podłodze nogą, bo, bo już nie wiem co robić. Patrz się swojej partnerce w oczy, swojemu partnerowi w oczy i, co bardzo ważne, jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to się zapytaj. Poproś o powtórzenie. Dopytaj się też, czy, czy, czy, czy dobrze rozumiesz to, co powiedział twój partner, partnerka, moja żona. Trzeba też żebyśmy komunikowali y, naszemu współmałżonkowi nasze emocje i potrzeby. Tak jak mówiłem, nikt się niczego nie domyśli i nie ma na co, na co liczyć. Należy komunikować o wszystkim, co nas boli i o wszystkim, czego potrzebujemy. Tylko w ten sposób możemy być pewni, że ta druga osoba będzie o tym wiedzieć. Ale gdy komunikujemy nasze emocje, to musimy pamiętać o tym, żeby nie obwiniać współmałżonka czy partnera, czy też tam inną osobę w konflikcie, bo przecież nie chłócimy się tylko w małżeństwie, za nasze emocje. To znaczy, kiedy ja będę mówił do swojej żony, że na przykład wkurzyłaś mnie... Ee, nie wiem. Dywcze, przykład, przykład... Ee, Wkurzyłaś mnie tym, że mówisz, że nigdy nie sprzątam. Nie mów, wkurzyłaś mnie, ponieważ to wskazuje na to, że ona tu jest winna. Powiedz, zdenerwowałem się, kiedy tak powiedziałaś. Wskazuj na swoje emocje, ponieważ w komunikacie, który, który dajesz tej osobie, podmiotem masz być ty i twoje emocje, a nie ta osoba. Przy rozwiązywaniu konfliktów to jest zasada. Czyli nie zdenerwowałeś mnie, tylko zdenerwowałem się. Nie uraziłaś mnie, tylko poczułem się urażony. I tak samo to oczywiście dotyczy pań, więc żeby nie było to nie uraziłeś mnie, tylko ma być poczułam się urażona. To jest bardzo ważna zasada i jak spróbujecie tego w swoich jakichś tam stosunkach wzajemnych, to zobaczycie, że to naprawdę działa w konflikcie, który jest rozwiązywany bardzo ważne, żeby się nie ranić nie obwiniać nie wracać do przeszłości tylko koncentrować się na problemie, który jest jeżeli tam jakieś były nierozwiązane rzeczy to może warto nad tym się się porozmawiać przy innej okazji, ale teraz gdy rozmawiacie ze sobą zaraz po konflikcie, zaraz po kłótni to rozmawiajcie o tej kłótni nie poruszajcie tysiąca tematów tylko rozmawiajcie o tym jednym. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, żeby rozmawiając o temacie, nie uogólniać, czyli tak jak jest takie mądre słowo na to, żeby nie używać zbyt dużych kwantyfikatorów. Czyli na przykład nie mówić ty zawsze albo ty nigdy. Ponieważ ty zawsze i ty nigdy to zawsze jest nieprawda. Nie ma takiej możliwości właściwie między dwojgiem ludzi, żeby to była prawda. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli znajdzie się chociaż jeden mały wyjątek od tej reguły, to może być on jak wbicie noża w plecy. Powiedzmy, jest sobie mężczyzna i kobieta i żyją sobie razem i on zawsze jak wchodzi do domu, no to pieprznie te swoje buty gdziekolwiek w przedpokoju, nie zwraca uwagi na to, gdzie one są. A żona codziennie wychodzi i te buty musi wkładać na szafkę i, i mu przypominać, żeby te buty kładł w szaf... do, do, do szafki na buty, a nie robił rozpierdł w przedpokoju i gdzieś tam zostawiał je gdzie popadł. I teraz jeżeli ten mężczyzna 18 lat temu, na piątą rocznicę ślubu postanowił, dzisiaj zrobię jej przyjemność i zostawię buty w szafce, Zmusił się do tego, bo nigdy tak nie robił, ale postarał się i to zrobił. A ona po 18 latach powie mu, ty nigdy nie wsadzasz butów tam, gdzie trzeba. To on może być niesamowicie urażony, właściwie emocjonalnie zabity takim stwierdzeniem, ponieważ nie będzie ważne to, że on tego nigdy nie robi. Ważniejsze będzie to, że ona nie zauważyła, gdy on to raz zrobił. Gdy raz się postarał, gdy raz pamiętał, raz zrobił wszystko, co potrafił, ona tego nie będzie potrafiła. Ja wiem, że raz to jest mało, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak jest. Co jest ważne też przy rozwiązywaniu konfliktów, to zgodność, zgodność komunikacji werbalnej z niewerbalną. Czyli jeżeli mówię jedno, to nie pokazuję swoim ciałem drugiego. Jeżeli na przykład mówię, kocham cię, to nie mam mieć zwróconych oczu w podłogę i focha na twarzy, tylko mam się patrzeć tej drugiej osobie w twarz, w oczy. Jeżeli mówię, że rozumiem, to nie mam kiwać głową horyzontalnie, no bo to znaczy, że nie rozumiem. I takie coś może powodować następny konflikt, więc gdy coś komunikujemy, to ważne, żeby komunikowały to nie tylko nasze usta, ale też ciało, razem z ustami w zgodny sposób. No i na koniec bardzo ważne jest, żeby nastąpiło jakieś przebaczenie i przeproszenie za to, co się stało. Nikomu korona z głowy nie spadnie, jak powie, przepraszam. Nie, nawet jeżeli nie jest sam, jeżeli czujesz, że to nie ty jesteś źródłem konfliktu, to i tak przepraszam się należy. Chociażby przez to, że podniosłeś głos, że nie potrafiłeś poczekać i być cierpliwym, gdy twoja, twoja współmałżonka mówiła, Przepraszam, zawsze się należy i zawsze powinno paść. To bardzo ułatwia rozwiązanie konfliktu. Po czym poznać dobrą komunikację między małżonkami czy między partnerami? No po tym, że po, takim, po takiej próbie rozwiązania konfliktu, czy po takim konflikcie nawet, będziemy się czuli sobie bliżsi, pogłębimy wiedzę o sobie i podejmiemy konkretne postanowienia. Jeżeli takie są owoce, to znaczy, że komunikacja wasza jest bardzo dobra. No, najgłupszą rzeczą, która może się zdarzyć, to oczywiście ciche dni i tego typu sprawy, bo takie coś może zabić małżeństwo. Już nie chodzi o to, że emocjonalnie będzie nas to boleć, ale suma sumarum może to doprowadzić do tego, że po prostu przestaniemy być małżeństwem. W kryzysie i konflikcie, proszę Państwa, najważniejsza jest komunikacja, dobra wola i dojrzałość osobowa obydwu stron. Jeżeli tak będzie to ja mogę zagwarantować, że, że konflikty będą o wiele łatwiejsze do rozwiązania i że będą w ogóle możliwe do rozwiązania. Na koniec mała anegdotka. E, ponoć tam kiedyś był sobie taki król e, hiszpański Alfonso o przydomku mądry. No i ktoś się go zapytał, co praktycznie należy w małżeństwie robić, by e, była w nim harmonia i zgoda, a on odpowiedział w tej swojej mądrości, że w małżeństwie trzeba, aby żona była czasami niema, a mąż czasami głucha. No tak czasami jest, że czasami my musimy panowie czegoś nie usłyszeć, żeby było dobrze, a żona dobrze by było, żeby czegoś nie powiedziała, żeby również było dobrze. W ten to sposób doszliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście jakieś rzeczy, które by was interesowały. Jest to pierwszy, tak jak powiedziałem, odcinek z tej serii o małżeństwie i o relacjach międzyludzkich. Będzie tego o wiele więcej. Zachęcam do słuchania, do, do, do komentowania. Dziękuję za komentarze, które zamieszczacie pod poprzednimi odcinkami. Mam nadzieję, że nie, nie zapomnicie skomentować również tego. I do usłyszenia w następnym odcinku.